Z okazji nadchodzących świąt chciałam się z wami podzielić przepisem na fińskiego grzańca. Przepis ten pochodzi z jednej fińskiej strony i był on napisany w języku fińskim. I tłumaczenie go było dla mnie sporym wyzwaniem translatorskim. Jak wiadomo, moja kariera i w ogóle nauka języka fińskiego nie trwa za długo. No ale y, tłumaczyłam ze słownikiem Miałam tam parę wątpliwości Ale zweryfikowałam ten przepis Ukotowałam dokładnie tak jak przetłumaczyłam I, i wyszło Więc y, chyba nie jest ze mną tak źle <grych> W kwestii tłumaczenia z fińskiego na polski Muszę sobie najpierw utworzyć plik w jak zwykle się nie przygotowałam do tego <grych> Mojego nagrywania I to jest wszystko jedna wielka improwizacja jest parę słówek, które są przydatne przy tłumaczeniu przepisów z języka fińskiego I to jest na przykład słówko na łyżkę, łyżeczkę Ja zaraz to wszystko podam, tylko muszę sobie otworzyć odpowiedni klik Może jakaś przerwa muzyczna Wracając do naszych słówek kulinarnych, które można znaleźć w przepisie, to na przykład łyżeczka stołowa, y, łyżeczka do herbaty. Po fińsku to jest telusikalinen, telusikalinen, w skrócie TL, ruoka lucikalinen, ruoka lucikalinen, łyżka stołowa, skrócie RKL kapale znaczy sztuka kapale Tu w tym przepisie na Gloga w zasadzie było jedynie no, pół łyżki więc z tych słówek które podałam prawie naprawdę bardzo dużo ich było No ale wracając do, do tego Gloga o którym właściwie tutaj nagrywam to jest przepis na Yolun Punainen Glogi Yowlunpunainen glogi to znaczy bożonarodzeniowy czerwony czerwony glok czy, czy glok to się w Polsce używa grzaniec więc yy, bożonarodzeniowy czerwony grzaniec ja użyłam połowy podanych składników yy, ten przepis, który znalazłam był na cztery części i wyszły dwie no i użyłam pół butelki czerwonego wina w zasadzie trochę mniej niż pół to było wino, zdaje się, bułgarskie 2,5 i pół rozcieńczonego soku z czarnej sporeczki. Połowę yy, cynamonu, w sensie raski cynamonu. Y, 3 całe goździki i starta skórka z połowy pomarańczy. I pół łyżki brązowego cukru. No i jest tak, y, tak, y, tak wychodzi z przepisu. No, u mnie to wyglądało tak, że te pół łyżki brązowego cukru to były dwie kostki brązowego cukru nie wiem co się miało, czy to jest tyle samo ale tak użyłam skórka z pomarańcz no tak, jako że z braku takiej jak to się nazywa fachowo tarki do ścierania skórki z cytrusów użyłam takiej zwykłej obieraczki No warzyw no i dobrze, jak już mamy te wszystkie składniki To co trzeba zrobić? Ja to wziłam zgodnie z przepisem y, w rondelku. Trzeba umieścić sok, w sensie wlać sok z porzeczki. No i wrzucić te wszystkie przyprawy, czyli goździki, cynamon, skórkę z pomarańczy i cukier. No i według przepisu ostrożnie podgrzewałam przez około 10 minut. Po 10 minutach trzeba dolać wino i podgrzewać aż do momentu, gdy zacznie parować po czym przecedzamy, no i rozlewamy do szklaneczek. Może no, ja nie jestem mm, jakąś wielką amatorką wina i generalnie alkoholi, ale muszę powiedzieć, że ten glogi, że to glogi, wyszło bardzo smaczne. Jakoś cynamon, też jakoś byłam sceptyczna wobec cynamonu, ale no, nie był zły. Nawet był dobry więc ja ten przepis jakoś ym, jeszcze nie wiem czy, czy jakoś go napiszę y, żebyście mogli sobie y, no jest okazja będą święta, można sobie przygotować coś świńskiego coś na stół a oprócz y, tego grzańs, grzańca po fińsku można przygotować takie ciasteczka które nazywają się Joulu Joulu Tortut czyli nie wiem jak to jest Tortut ale Joulu to jest Grudzień czy, czy coś takiego nie, ku, to jest Grudzień Joulu Tortut to są ciasteczka bożonarodzeniowe robi się je właśnie na Bożonarodzenie no i ja robiłam je parę razy raz zrobiłam z takiego przepisu nie pamiętam gdzie go znalazłam ale to był też przepis na ciasto tam się robiło z śmietany się ubijało, coś tam się dodawało Później znalazłam taką wersję, że można też te ciasteczka robić z ciasta francuskiego. To jest o wiele prostsze, szybsze i wygodne. Trzeba kupić w sklepie ciasto francuskie. No chyba, że ktoś chce zrobić sam, to bardzo proszę. I ciasto francuskie kroi się w kawałki. Pamiętam, jakie są wymiary tego, ale odpowiednio się je nacina. I tak zawija, na przykład w takie wiatraczki albo w różeczkę. Ja robiłam wiatraczki. Na środek tego ciasteczka nakłada się powidła śliwkowe, na przykład. Ja oczywiście zrobiłam z jakąś tam inną wersją. Robiłam i z truskawki. No i to się wkłada wyłożone na blaszce do piekarnika. No i tak po 10-15 minutach, jak to ciasto się w francuskie zrobi, są gotowe. Można sobie później przyproszyć się cukrem pudrem. No i z takich um, dań... <gryw> no dań bożonarodzeniowych to w zasadzie tyle. To są takie najprostsze rzeczy. Innych się jeszcze nie podjęłam. Może w przyszłości to się zmieni. No ale to byłoby na razie tyle. Jeśli um, chcecie sobie jakoś tak... Um, może nie wiem... poświętować... Boże Narodzenie trochę po fińsku, no to polecam zrobić sobie glogi i ciasteczka joulutortut. Tortut. Prawdopodobnie nie usłyszymy się przed świętami, więc przy okazji życzę wszystkim wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Chywa Jowla i onelista utta włotta. Trzymajcie się, łosiaki!